opiwie.wordpress.com podcast, przy którym pocieknie ci ślinka. Jaki masz w ogóle kapsel? Bo te, ostatnio zwróciłem uwagę, że Jabłonowo ma chyba jako jedyne w Polsce taką różnorodność. O, oprócz może tej nowej witnicy teraz, ale to inna kwestia. Ja mam manufakturę piwną. Taki beżowy. A, to ja mam to samo, ale zdarzają się zdarzają się takie z właśnie z takim jakby logiem tego budynku i zdarzają się takie z samochodem starym. Ten samochodem jest fajny. Wiesz co, jest sześć wariantów. Jest samochodem z samochodem z kadzią warzelną. A gdzie, Manuf to, gdzie, gdzie to masz? Na Browar Bizzie. To A. Marcin śmielasz wrzucił. Jest z napisami. Jest logo manufaktury piwnej, ale taki ja mam taki gładki beżowy, a jest taką jakby z kamieniem pod spodem, taki desseń jest i manufaktura piwna poleca swoje wyroby, piwo z browaru parowego i pi tylko gatunkowe piwa z manufaktury. Uważam, że to jest świetne. Znaczy zwłaszcza, jeśli się porówna, że kiedyś jabłonowo do tych swoich lepszych piw dawało zwykły jabłonowski kapsel, który był obrzydliwy. No, kiedyś mieli, kiedyś mieli okropne te kapce, te czarne, a teraz mają jedne z najlepszych, jed, chyba najlepsze właśnie kapce w kraju. Bo jednak no, ta różnorodność jest fajna, no to e, na przykład e, niektóre amerykańskie browary tak e, robią, że mają różne napisy na kapstach i po prostu jak się trafi. No to, to jest fajne, ale może przywitajmy się. Oczywiście, pewnie już się wszyscy zorientowali, że słuchają podcastu o piwie. Za mikrofonem Mateusz Baniuszewicz oraz... Artur Radomyski, witam wszystkich. No a ja również was wszystkich witam. I może wracając do tych kapsli, to mi zdecydowanie najbardziej się podoba ten samochodem, takim starym samochodem do przewożenia piwa tak. czy mleka. No. Piękny jest. Ten właśnie mi się trafił za e, e, e, pierwszy z tych dziwnych, że tak się wyrażę, tych innych niż z napisem i bardzo mi się też podobał. No fajne, fajne. w ogóle nie wiedziałem, że oni tak mają taką różnorodność tych kapsli. A słuchaj, powiedz mi, jak masz krawatkę na piwie, ja mam napisane numer jeden. Też tak masz, czy masz jakieś też tak inne? Mam. Też tak mam. Jestem Aha. ciekawy, czy... Czy to jest jak... oznaczenie warki, nie? E... Bardzo no. możliwe, bo... Wątpię, żeby to było oznaczenie warki, bo gdyby to było oznaczenie warki, to to by wygl nie wyglądało jak wydrukowane jako element etykiety, tylko wyglądałoby jak nabite. A to nie, jest... nie, nie. Mi się wydaje, że, że będą do każdej warki osobną krawatkę drukować. Wiesz, tak, wiesz? dopiero niedawno drugą warkę uważali kilka tygodni A, temu, rozmawiałem ja z Marcinem, więc to, to, co ja mam, to na pewno jest z pierwszej warki. Czyli jeśli, jeśli to jest numer warki, to bardzo pochwalam takie coś. To jest bardzo dobra informacja. Fajnie. To... Piwo, Świat, piwo do 26 sierpnia ważne. E, moje też, czyli to jest pierwsza to warka. To jest ta sama warka, pierwsza. I jeśli, jeśli oni rzeczywiście numerują warki, no to ja bardzo to pochwalam. To jest kapitalna rzecz. Mhm, fajnie, właśnie to, to jest, to, to słowo manufaktura tutaj idealnie pasuje, bo zresztą robią piwo, które jest no, w jakiś sposób niepowtarzalne, numerują te warki, a mało tego przy, przy produkcji tego piwa pracował piwowar domowy, czyli można powiedzieć, że to też była taka robota, iście z manufaktury. Znaczy, u mnie tutaj, no naprawdę chciałem zwrócić uwagę, że no, widać różnicę, że tak się wyrażę, czysto marketingową, między właśnie jabłonowem a powiedzmy, no niektórymi browarami regionalnymi, które nawet z nazwą nie potrafią często trafić dokładnie w to, czym to piwo jest. A tutaj mm -hmm. jest naprawdę cała otoczka bardzo zachęca. Tak, nazwy fajne są. Również mi się podoba wizualna strona nie tylko tego piwa, ale wszystkich z manufaktury. one Każde jest jakoś wyjątkowe, każde jest dopracowane do siebie, jakie jest w kupie zbierzemy, absolutnie nie pasują. Nie ma tam żadnego motywu przewodniego. Ale to wszystko jakoś, każde piwo ma swój styl, swój charakter i każde świetnie wygląda według mnie. E, jedynym według mnie takim trochę no nie tyle błędem, może po prostu e, taką średnio trafioną e, nazwą dla piwa to było u nich klasztorne na wzór piwa trapistów, no to taka trochę przydługa nazwa była i sporo się na to narzekało. A te, ta nazwa, tak wiesz, tak naprawdę ona była jeszcze dłuższa, bo to było klasztorne piwo, też, piwo na tak. wzór piwa trapistów. No Ale właśnie. gdzieś mi ktoś kiedyś zwrócił uwagę, że ono się po prostu nazywa klasztorne, a ten cały przypisek o trapistach to jest tak jakby opis piwa, a już nie nazwa. No I w sumie tak. u nich na stronie internetowej też jest tylko napisane klasztorne. Tak, ale jeśli się patrzy na etykietę, no to jest wielki napis dla sztorne piwo. I no. Ja myślę, że to trochę nawiązuje. Jest jakby te, e, trzymali się konwencji z tego piwa na miodzie gryczanym, kiedy też jest bardzo opisowa nazwa. Piwo na miodzie gryczanym. No tutaj dzisiaj mamy po prostu altbir napisane, czyli tak naprawdę nazwa jest jednocześnie definicją gatunku. E, no i jest fajny przy, przypis recepta domowego piwa. No bo piwo faktycznie. Na początku było domowe, bo Marcin Chmielasz je w domu uważał. opowiadał mi, że pojechał z kilkoma swoimi piwami do jabłonowa, zrobił taki panel degustacyjny i Altbir zyskał e, największe owacje i wybrano to piwo, żeby je uważać na przemysłową skalę. Zwłaszcza, że to jest piwo, które poza tym, że no jest bardzo dobre, no to jeszcze jak w sensie no już nie ukrywam, że je piłem, to e... Pod względem stylu. To jest piwo, które podpasuje powiedzmy koneserom, ale nie przerazi takich codziennych piworzy. O, to brzmi interesująco. Ja muszę powiedzieć, że jeszcze nie próbowałem Alta, ponieważ jak pierwszym razem przyjechało do Szczecina, no to niestety nie zdążyłem kupić, a potem długo, długo go nie było. No i w końcu znowu się pojawiło, to od razu sobie kupiłem buteleczkę, bo, bo zdaje mi się, że warto recenzje w internecie są przychylne, ty mówisz, że dobre, więc myślę, że nie mam się czego obawiać. Mm, chciałem tutaj zwrócić uwagę, że chociaż nie ma co by się przydało, a do tej pory się pojawia jakby we wszystkich e, projektach związanych z piwowarstwem domowym, e, tak jak właśnie te piwa z Żywca Grand Championy, czy te Pinty i e, piwa z Alebrowaru, to jest dokładny skład, zawsze tam mają podany z rodzajami słodów ich mieli. To jest po prostu woda słon, jęczmiennych miel i drożdże. To e... prawda nie ma, nie ma ekstraktu podanego, e... który nie pamiętam, ile wynosi 13 czy. No, to są informacje na. No, 13,5 wynosi. Nie ma, się, nie ma się na pewno co ich wstydzić i na pewno dodałoby to jeszcze temu piwu otoczki takiej, takiego uważonego w taki profesjonalny w sensie sposób? stawiający na jakość, jak się sugeruje nazwa manufaktura. No, to jest jedna niedoskonałość całej otoczki mm, wizualno-marketingowej tego piwa, ale bardzo mi się podobają te, te napisy po niemiecku na etykiecie, to jest fajna opcja. No, wiesz, to sugeruje, że piwo pochodzi, że piwo ma niemiecki rodowód, no i tak no i, faktycznie jest. i No i właśnie to mi się podoba, że w ogóle cała etykieta mi się podoba. Ta beczka, oplatający ją chmiel, jakieś tam łany zboża, które nie wyglądają tandetnie. Wiadomo, to nie jest jak ta etykieta, to nie jest jakieś dzieło sztuki. To wygląda jak jakaś rycina czy jak jakiś obrazek namalowany ołówkiem, ale wygląda świetnie. Ja uważam, że Jabłonowa ma jedne z lepszych etykiet w kraju, a jak na pewno e, jeśli chodzi o tę średnią regionalne browary, że tak się wyrażę, no to może Cormoran, może Amber ma na takim poziomie co manufaktura piwna. Wiesz co, Amber ma takie powiedzmy z pompą zrobione, a te są po prostu dla mnie przyjemne dla oka i wydaje mi się, że manufaktura ma lepsze nawet, o ile nie najlepsze te etykiety. No, po prostu są ładne, fajne. A Na pewno zachęcają do kupna, no bo też jak człowiek na to patrzy, no to jest jakby efekt psychologiczny. No, stare etykiety, pinty na przykład sprawiały wrażenie jakiegoś wynalazku, nie wiadomo skąd, jak ktoś nie wiedział, co to jest. A te piwa, no, jakby te etykiety, są budzące zaufanie. No, może poza piwem na miodzie kryczanym ponieważ tam czcionka to jest taka jakby dziecko z podstawówki pisało jakimiś kolorowymi kredkami. No, ale to też ale, kwestia ale trafienia też jest do odbiorcy. To no, też prawda. kwestia trafienia do odbiorcy. Podejrzewam, że akurat ta, to opakowanie piwa na miodzie gryczanym yy, może dobrze trafiać do ludzi, którzy szukają właśnie takiego bardzo swojskiego, miodowego smaku. Ale już. Dobra, może przejdźmy do Altbeera. ładnie podoba mi się to, że na etykiecie jest podana temperatura spożycia między 8 a 12 stopni Celsjusza no oczywiście alt to jest górna fermentacja piwo powinno być nieźle nachmielone nie jestem pewien, bo są a nie, tu, tu jest wspomniana informacja, że piwo wywodzące się z Düsseldorfu czyli jest to tak zwany alt Düsseldorfski jest również odmiana północno-niemiecka Alta, ale to, to widać mamy z tym pierwszym tutaj do czynienia. Wydaje mi się, że ciekawiej, bo, bo powinien mieć więcej chmielowego aromatu. Ten Alce, którego dzisiaj będziemy omawiać. No to nadszedł, to nadszedł chyba czas, żeby się przekonać, jaki ten aromat będzie. Okej, okay, to otwieramy. U mnie poszło gładko. Kapsel się prawie nie powyginął. U mnie tak samo. Twarda, twardy metal. Wszystko świetnie. Piwo się nie spieniło przy otwarciu. U mnie Jest też, no, ale Nalewać. mam tak nalane prawie, że pod kapsel. No super. Pięknie pachnie. No dobra, nalewamy. U mnie się fajnie spieniło. U mnie się tak oszczędnie spieniło, ale ja też tak nalewałem ostrożnie bardzo. Znaczy, ale ta piana nie wygląda na jakąś specjalnie trwałą. No, u mnie już bardzo szybko znika. Jak aromat? Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, bo mam pół pokalu piany, także nic się przez nią nie przebija. Więc... Ja miałem tak z imperium. No, może, może zanim opadnie to jakieś zdjęcie zrobię. No, u mnie już, u mnie, u mnie już, u mnie już praktycznie tej piany nie widać poza obrączką.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 Jest, jest bardzo jest przyjemny przyjemny taki lekko chmielowy, no lekko oczywiście w odniesieniu do, do Imperium, które omawialiśmy ostatnio razem jest, ale jest fajny podoba mi się taka mieszanka chmielowo-karmelowa która trochę mi przypomina na przykład Grand Champion 2010 mm, to był podwójny koźlak czy... ale, belgijskie o, według mnie to, to jednak inaczej pachnie bo w tamtym sporo kwiatowości było, a tutaj nie, nie ma. Pomimo, że piwo górnej fermentacji, to jednak takie powiedzmy bardziej lagerowe w zapachu. Z mniej, z mniej tych nut, bardziej właśnie no, owocowych i innych typowych dla Eili, ale jakby sama mieszanka takiej karmelowości z tym chmielem wywołuje podobny efekt. Mhm, piwo a, bardzo to, fajnie to, pachnie. Chociaż wydaje mi się, że tam jak minimalna taka nuta alkoholu jest, ale, ale ona w ogóle nie przeszkadza. Kolor piwa u mnie rubinowy. U mnie taki herbaciany. No, pomarańczowo-brązowy. No, takie, takie bardziej pomarańczowe, ceglaste w sumie. U mnie, no, trochę, ja, trochę jaśniejsze od Imperium, ale. Też takie czerwono herbaciane. To mi się wydaje, że jest właśnie trochę ciemniejsze, ale no, znaczy... mogę już dokładnie nie pamiętać. To... A bo ja wiem, mmm, ciężko mi powiedzieć, bo ten mój pokal ma to do siebie, że w nim piwo, piwa ciemne się wydają, no bo bardzo szerok jest. On jest szeroki, nie? To będzie pociemniał. Mój jest znowu wąski, to będzie rozjaśniał te piła, więc no pewnie stąd no rozbieżność. Właśnie. Ale um... ogólnie ładnie wygląda. Piana taka kremowa. U mnie została tej piany obrączka. Kremowa w kolorze, w konsystencji taka, taka trochę podziurawiona, ale zostawia firanki na szkle, jak się no, zakręci. Oblepia, oblepia na pewno. Fajnie to wygląda. To co, próbujemy? No, próbujemy. No, ch chyba nie tego się spodziewałem, ale, ale muszę powiedzieć, że mi smakuje. Wiesz co, tak? Na początek czuć chmiele, ale potem w ustach zostaje taka przyjemna chlebowość. I to, się, że... to się, ja bym to powiedział, że biszkoptowość. Mhm. Nawet tak. Prawda, takie biszkopty i taka przypieczona skórka od chleba. Bardzo właśnie, no. Taka słodowość kojarząca się ze wszystkimi takimi chrupiącymi i słodkawymi rzeczami. Mhm. Wiesz co, bałem się trochę, że, że piwo będzie. Karmelowe, ale nie jest. Ja się tej karmelowości akurat za bardzo nie spodziewałem. Ale niezbyt pamiętam smakliwa, pamiętałem tylko, że mi się podobał. No i powiem, że. Jest. Jest tutaj z czego się cieszyć. Chociaż na przykład ta chmielowość nie jest taka bardzo. Nachalna, ale nie jest taka... Nie, jest taka właśnie wygładzona. Nie, nie, nie stara się przyjemna. wyjść na pierwszy plan. Mhm, nie, to nie są żadne imperialne ipy. Ale jednocześnie jest wyraźna goryczka i na pewno na brak chmielu nie można narzekać. Nie, no mi się wydaje, że chmielu jest pod dostatkiem, jest go odpowiednia ilość. Chmielu jest w sam raz, to nie, to nie jest bomba chmielowa, ale jest nachmielone solidnie. Jest, zwłaszcza porównując do tego, co z reguły możemy w sklepach kupić, to jest bardzo fajnie nachmielone. Jeśli miałbym do czegoś porównać ten poziom nachmielenia, no to lwówek belk. Mhm. Mm Coś, w co ten deseń, tylko... Lwówek belk. Tylko wydaje mi się, że w Alcie to wszystko jest takie gładsze. Mhm. Mm lepiej spasowane. Le lepiej skomponowane. E, Dlatego właśnie, no, mówiłem już, miałem takie skojarzenie trochę na siłę, z tym braskim paleis belgijskim, no bo jakoś i kompozycyjnie i mm, wizualnie, chociaż tam to miało więcej piany, mi to piwo przypomina tamtego Grand Championa. Bo tam też było, było goryczki sporo, ale nie było namachalne. Wiesz, już dawno to piwo piłem. Jakoś je kupiłem, nie wiem... Dzień po premierze, czy, czy w dniu premiery, więc e, naprawdę nie pamiętam. Ja jeszcze wiem o roku no to O. mam dość świeże wspomnienie. Jak byś nagazowanie piwa ocenił? Mm, sam raz. Mm, jak zwykle z nagazowaniem, jeśli nie zwróciłem na nie uwagi, to znaczy, że jest dobre. Mhm, Jest takie... Średnio niskie, może średnie, ale z takich fajnych, malutkich bombelków musujących się składa. Nagazowanie jest średnie, ale bardzo nieinwazyjne. Mhm, uh -huh. to prawda. Fajnie do piwa pasuje. Nie jest gryząca i... Tak, a przynajmniej w moim przypadku jest na tyle wysokie, żeby podtrzymać pianę. W sumie dywanik, a nie pianę, ale... Ale całkiem fajnie. Co, co jest ważne? Wypada. Jest wystarczająco wysokie, żeby dać piwu orzeźwiający efekt, ale nie wystarczająco wysokie, żeby psuć wrażenia z degustacji. E, to prawda. Jak e, ostatnio spróbowałem Tyskiego, no to ło, normalnie gazem można było się udusić. Z takim wysyceniem to piwo e, się nadaje, żeby po, w gorący dzień wrócić, wyciągnąć się z lodówki i ugasić nim pragnienie, ale jednocześnie jest wystarczająco bogate smakowo, żeby zasiąść nad nim wieczorem. A mhm. a jakbyś ocenił, piwo nadaje się do takiego dłuższego posiedzenia, w sensie piwo sesyjne, że do wypicia w ilości kilku sztuk? Prawdopodobnie byłbym je w stanie pić w większych ilościach, chociaż pewnie nie byłby to mój pierwszy wybór, ale na pewno nie jest piwo, które bardzo szybko schodzi. Ale pijalność ma dużą. No mi też się wydaje, że, że dużą, bo cały czas biorę łyk za łykiem i tak jakby czuję taki niedosyt, że nie mogę się tym piwem napić odpowiednio. Chcę jeszcze łyk, jeszcze jeden, jeszcze. Więc według mnie fajne to piwo na takie posiedzenia. No tylko szkoda, że manufaktura piwna ceni się i to wysoko. Mm. To piwo nie jest takie, żeby się na nie rzucić i wypić pół piwa naraz, bo właśnie ta goryczka trochę powstrzymuje od takiego oszarżowania, co jest jak najbardziej pozytywne. Ale jest właśnie takie, że się cały czas chce go pić więcej. A na widzisz, ci, jest... właśnie u mnie to ta goryczka wręcz zachęca do picia, bo pomimo, że ona jest, to ona dla mnie nie jest ani troszkę za wysoka, więc no wręcz tak, jest tak. taka zachęcająca. Chodzi mi o to, że są piwa, do, do których jak się dorwiesz, no to odrywasz się od piwa i już go nie ma. A tu, a właśnie jak jest piwo z goryczką, to mam tak, że co piję cały czas, biorę co sekundę tego łyka, ale no, nie piję go za dużo naraz, no bo ta goryczka je, prawda, mnie od tego trochę powstrzymuje no bo po prostu jest wypełniająca smakowo. O, bardzo ładnie powiedziane. Nie czuć nic alkoholu, według mnie? Według mnie też nie. W zapachu tam wydawało mi się, że, że alkohol jest, w smaku nie ma. Ja w zapachu nie wyczułem nawet. Ale w sumie nie ma się co dziwić. piwo ma tylko 5,2% alkoholu, czyli jak na polskie standardy to jest go mało. 52% alkoholu, ale pytanie, jaki jest ekstrakt? 13,5%. No to odfermentowane idealnie. No, żub potrafi z dwunastki 6 wyciągnąć, także... No to jest taki polski standard, że po połowa piwa się fermentuje na alkohol, ale... E, no tutaj akurat... Mm, niech dla mnie jest w sam raz. Nie ma... Nie jest na tyle... Płytko odfermentowane, żeby było zbyt gęste i zalepiające, eee, ani na tyle mocno, żeby było czuć alkohol. Według mnie, bardzo dobry balans. Piwo jest właśnie zbalansowane. To jest słowo, które idealnie pasuje do tego piwa w mojej opinii. No bo wszystko właśnie w nim jest takie w sam raz. Jest odfermentowane tak, jak powinno być, jest nachmielone tak, też jak powinno być, że jest dobrze, ale bez przesady jest pełnia w sam raz, wysycenie w sam raz. Po prostu bardzo przyjemnie się to pije. Nic tylko pić. Tak, to jest piwo, które nie domaga się w sumie zbyt wielkiej uwagi. Mhm. Ale w sumie nie. też i, i nie jest jakieś narzucające się i, i samo z siebie też no, nie powoduje, że mamy Aj. go dosyć. O Takie... to chodzi, że nie, nie jest tak niektóre eile, że bije po głową jaki ma złożony smak i mm, jaki jest mm, wyrafinowane. Nie, po prostu jest dobre, zbalansowane i dobrze po prostu spełnia swoją funkcję. Mhm, to prawda. A próbowałeś jakieś inne alty, poza tym którego dzisiaj kosztujemy? Mm, nie, nigdy nie próbowałem innego alta niż ten z Jabłonowa. No właśnie, ja też nie i patrząc na to, co dzisiaj możemy spróbować, wydaje mi się, że alt to dosyć ciekawy gatunek, na pewno dobry. No, no alt no, w założeniu jest takim niemiec niemieckim mailem, no, więc mniej więcej jeś jeśli to ma być mm, tradycyjna niemiecka wariacja na temat Payla, no to mniej więcej to dostaliśmy. No bo dostaliśmy piwo. Dobrze nachmielone i niebanalne smakowo, ale pomimo tego. Nie nazbyt skomplikowane i nazbyt absorbujące. Jakbyś mhm. miał w takich trzech smakach określić to piwo, to co byś wybrał? Bo ja bym wybrał chmiel biszkopty i ta skórka od chleba i wydaje mi się, że to jest takie dobre podsumowanie dla tego piwa. Ja bym na pewno też wybrał chmiel i biszkopty. Znaczy skórka od chleba. W sumie jestem się w stanie zgodzić, bo jeśli, jeśli tego smaku w tym piwie szukam, to na pewno jestem w stanie go wyczuć, ale jakoś aż tak mi się nie narzucał. Dla mnie no to przede wszystkim biszkoptowość spadł, no i ten chmiel. Tylko, że to jest taka chmielowość nie jest tak jak teraz jest e, e, moda na amerykańskie chmiele, że każdy chmieli e, tą cyjtrą i e, wszystkie piwa są takie mocno cytrusowo i owocowo chmielone. Te z tych eili, z, z e, itp., a to ma taką klasyczną, dystryngowaną goryczkę hmm. Tak i niemieckich. No, piwo jest na, na niemieckich mielach prawdopodobnie. Nie wiem, bo, bo nie pytałem się Marcina. Podejrzewam, że niemieckie, może czeskie. No, ja bym się bardziej pewnie do niemieckich skłaniał, jeżeli tutaj mamy się trzymać stylu, więc no, nie należy się tutaj właśnie tej wspomnianej przez Ciebie owocowości spodziewać. Jedynie takiej może nie stonowanej, ale takiej wygładzonej tej goryczki i przyjemnego aromatu, który jednak z cytrusami, z żywicą nie ma nic wspólnego, ale mimo to i tak jest fajny. Ten aromat chmielowy ma w sobie jakąś taką nutę, którą która wiem, że jest znajoma, ale średnio jestem w stanie ją dokładnie określić. Taka jakby lekko słodkawa, ale coś owocowego, ale nie cytrusowego. Coś takiego podobnego Czułem e, w mastnym brackim. Oj, tego piwa ja tak dawno nie piłem. Ja piłem drugą edycję, tą z beżową etykietą. Było, było inne niż Altbir, ale w zapachu było trochę podobne. Ja brackie mastne piłem chyba jak pierwsze, wychodziło tam jeden raz i od tamtej pory go nie próbowałem. A bardzo mi szkoda, bo pamiętam, że jak je piłem ten pierwszy raz, to bardzo mi smakowało. A mi znowu za pierwszym razem niespecjalnie podeszło, ale drugie już było świetne. Znaczy, jak ja pierwszy raz próbowałem bratskie masne, no to to był obok Corneliusa ale ale, jedyny ale, którego próbowałem, więc... Mm, nie pamiętam, jak to było. Ja już chyba wcześniej próbowałem albo może nie, w każdym razie to było gdzieś tam 2010 okolice Grand Championa, tak mi się wydaje nie pamiętam czy to było przed czy po Grand Championie ciężko mi powiedzieć ale no w każdym razie za pierwszym razem piwo niespecjalnie mi do gustu przypadło drugi raz był naprawdę bardzo dobry no ale starczy pobocznych tematów ile zostało Ci piwa? wiesz co została mi połowa no, mi zostało jedna czwarta. No, także, no, widać, piwo dobrze wchodzi. Mówiąc krótko. Tak, tak dyskretnie, niby się nie narzuca, ale tak się, tak człowiek patrzy, już go prawie nie ma. Mhm. No i super. Wziąłem, wiesz co? Wziąłem sobie taki większy łyk i kurczę. Im większy łyk piwa bierzemy, tym naprawdę jest lepsze. Zostawia taki bardziej biszkoptowy posmak w ustach, który nie jest słodki, ale jest taki naprawdę przyjemny. Aż chce się taką... wziąć następny taki duży biszkoptowy łyk. Biszkoptowy posmak to jest posmak słodowy tylko bez słodkości. Jest, jest słód, ale nie ma słodkości. Nie jest to zdecydowanie lepszy posmak. I to jest ee bardzo, bardzo przyjemna rzecz, kiedy właśnie w piwach e, pale ale i mm, innych głównych fermentacji kiedy się ten jasny słód przebije spod tego chmielu, no to właśnie często ma taką biszkoptową naturę. I to jest bardzo, bardzo, bardzo przyjemne w kompozycji z tym chmielem. Wydaje się, że to piwo w zapachu jest ziołowe? Może to właśnie to, co wcześniej czułem czy ziołowe? No ziołowe to bardzo szerokie określenie. Mm -hmm, bo ja właśnie znalazłem w internecie, że ktoś napisał, że piwo jest ziołowo-chmielowe, ale mi się właśnie nie wydaje, żeby tutaj jakieś zioła były wyczuwalne, przynajmniej... Nie wiem, nie wiem pewnie istnieje jakiś, jakiś rodzaj zioła, który tutaj pasowałby do takiego zapachu, który byłby tutaj e, podobny, ale mi nic takiego do głowy nie przychodzi. Mi właśnie też nie. Zdaje mi się, że nie wiem, może dlatego, że ja szukam, wiesz, w pamięci jakichś takich ziół, które mocno pachną, ale wydaje mi się, że to... że no po prostu nie czuję tutaj tego w tym piwie. Czy uważasz, że piwo jest trawiaste? Nie, absolutnie nie. To, to zdecydowanie... Przy, przywara. Może to charakterystyka niektórych chmieli amerykańskich to na pewno nie jest trawiaste. Mm, no trawiastość jest... Trawiastość z reguły się używa w kontekście piw słabo chmielonych, kiedy ten chmiel właśnie nie jest zbyt mocno wyczuwalny i tylko sprawia wrażenie takiej trawy. Nie. Tutaj ja na pewno nie powiem o tym piwie, że jest trawiaste jest fajne takie czysto chmielowe. Tak, to, to jest taka chmielowość właśnie tych klasycznych chmieli nieprzekombinowanych, do której ciężko coś dodać, bo ani to nie jest wybitnie owocowe, ani to nie jest jakieś szczególnie orzeźwiające, ale jest po prostu klasycznie goryczkowe, pachnie chmielem i niczego więcej tutaj nie potrzeba. Dokładnie. To piwo nie jest przekombinowane, jest biszkoptowo-chmielowe, i naprawdę nie brakuje mu większej ilości smaków. Nie, piwo jest no jest uważane w starym stylu. Piwo jest można powiedzieć tradycyjne jest takie jak być powinno. Jest wbrew pozorom jest proste w odbiorze. Proste w swoim zapachu, smaku. No ale te proste smaki i zapachy są bardzo dobre. To piwo trochę mi przypomina kampanię marketingową tyskiego klasycznego. No. Jeśli wiesz, co mam na myśli. Tak, tak. Tam to było reklamowane jako piwo, które, jako piwo, które jest nieprzekombinowane, tradycyjne i robione z tradycyjnych składników. Tylko, tylko wiesz, tam jeszcze było też wspomniane, że piwo jest bardzo łagodne a alt wcale taki łagodny nie jest, jeżeli go porównamy do, do innych styli. No, ja bym... to, to nie jest lager, to nie jest kelsz na znaczy, pewno. To jest coś łagodny. wyraźniejszego. My, my, my jesteśmy jednak trochę piwnymi zboczeńcami, którzy już tego chmielu w dużych ilościach posmakowali. No i dla nas tego chmielu jest tutaj w sam raz. Dla człowieka, który żyje lagerami, to piwo będzie tym, czym dla nas jest imperialny IPA. Możliwe. No ciężko mi się wypowiedzieć, bo no bo już też jestem powiedzmy zboczony, nie? Ale jak dla mnie to piwo fajne jest i może ktoś odczuć, że ono jest naprawdę mocno nachmielone, ale nie sądzę, żeby to było za mocno. Tak, o to mi chodzi właśnie, że tak jak mówiłem na początku, że to jest piwo, które podejdzie i komuś, kto pije bardzo dużo różnych styli i jest obeznany z mocno chmielowymi rzeczami. Ale powinno też podsmakować komuś, kto pił głównie... O, mikrofon mi poleciał. Pił głównie żywce, warki i dopiero zaczyna próbować nowych piw. Podejrzewam, że takim osobom to piwo może posmakować na tyle, że będą szukać dalszych eksperymentów. No mi też się właśnie tak wydaje, że ktoś wychowany na koncernowych lagerach podchodząc do Alta po prostu stwierdzi, że no kurczę, to jest jednak zdecydowanie lepsze. To jest piwo, które można samemu wypić, ale też jak jakiś wujek albo ojciec, który całe życie pił łom czy żywca będzie się spróbować, to też mu pewnie zesmakuje. Podejrzewam, że tak. No co, co tu dużo mówić. no piwo jest po prostu dobre. I jeszcze odnośnie tego jakby braku skomplikowania, to chciałem zwrócić uwagę, że to jest piwo, które można pić degustacyjnie, ale nikomu nie będzie szkoda go wziąć na grilla. Mhm. Ani pić z butelki. Myślę, że, że. Dałoby się. Ale mi by chyba troszkę szkoda było. Znaczy. Znaczy, wiesz co? To, że... to może podejście takie, że, że no jednak takich piw polskich to za dużo nie mamy. Jakby no, tak, nie patrzeć na smakowo smakowo to nie jest takie piwo, które ma na tyle wybitnie degust, degustacyjny charakter, żeby ktoś miał jakieś bardzo wielkie wątpliwości. Czy pić je w takich codziennych okolicznościach? E, tak, tu się zgodzę, tylko mi chodziło o to, że w odniesieniu do polskich piw, no jednak nie mamy zbyt dużo tak dobrych piw i warto by chociaż raz poświęcić mu jakąś dłuższą chwilkę. No ale jakby mógł zabrać ze sobą na kryla Alta, no to z pewnością bym go wziął. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na cenę tego piwa. Ona nie jest aż tak duża, jak się może wydawać, bo e, niby. Ile ile za nie zapłaciłeś? Nie, naprawdę, nie pamiętam, ale. Ci wydaje że to jest trochę poniżej 5, 5 zł? Jakieś 4,55. Tylko chyba jeszcze butelka do tego dochodziła, nie pamiętam. W każdym razie to trochę poniżej 5 zł. To niby jest dużo, ale w tych czasach tyle każe upłacić za Desperadosa. Chyba, że kupujesz biedronce za 3,20. No tak, tak jak, ale. No, rozumiesz, jak ja to, to często robię. Co prawda, nie dla siebie, ale. Wiesz o co chodzi. Niby, no, no. niby to jest dużo, ale w praktyce to jest mniej niż bardzo przeciętne piwo w barze. Nie nie to w bar, barów to nawet nie ma co porównywać. I to ale... jest mniej niż wiele piw, które nawet. Wiesz co, tyle kosztuje startować. Heineken Tyle kosztuje, nie wiem, żywiec w większej butelce. O, więc... ja, ja, ja wiem do czego ja wiem do czego to piwo można porównać. I myślę, że to będzie nawet e, całkiem dobre porównanie. Mhm. To ma podobną półkę co nową co Pilsner -Ukuel. a nie ma się czego przed Pilsnerem wstydzić. To prawda. Mhm. Bo też jest mocno goryczkowe, e, też jest dobre i jeśli ktoś kupuje Pilsnera, to równie dobrze może sobie pozwolić na albira Tak, i ty? Uważam, że jeśli jest miejsce na polskim rynku popularnym dla piw, które mają właśnie taką cenę jak Pilsner, e, czy nawet Paulaner, który często sięga 6 złotych, Oto 4 z hakiem za Aldbira. wcale nie jest zbyt dużą ceną. I jak najbardziej warto to zapłacić. Wiesz co? Ostatnio bo ja to swoje piwo kupiłem w sklepie specjalistycznym pół Szczecina, przyjechałem, żeby tam dotrzeć, ale ostatnio po, byłem na zakupach w Biedronce, którą mam pod domem i obok jest taki mały sklepik monopolowy. I zaszedłem tam po jakieś piwo, patrzę, a do wyboru trzy zboża Alt, klasztorne i piwo na miodzie gryczanym i te piwa co jakiś czas tam się pojawiają, potem znikają, powiedzmy jest tylko na miodzie gryczanym dostępne, ale zdarza się, że powracają i powiedzmy, że w takim malutkim sklepie, gdzie tak naprawdę jest prawie sama koncernowa, tam to jest, to jest. jest sprzedawany alt. To jest fajne właśnie w tym, że tym się jednak zajmuje duża firma jabłonowa, ma dobrą dystrybucję nieporównywalną z browarami regionalnymi, że to piwo z jabłonowa często da się dostać na przykład w Tesco. Jest I... cały czas chyba na miodzie gryczanym dostępne. Przynajmniej gryczanym... kiedyś było. I czasami chyba da się dostać też inne. Belfasta. to w ogóle kiedyś królował w Carrefourach i w Tesco. Był i butelkowy, i puszkowy. I w cenach po jakieś, nie wiem, 3 złote chyba. Ale... Także ja pamiętam jeszcze tą, tą drugą wersję Belfasta, bo teraz bodajże jest trzecia, trzecia chyba jest teraz wyprodukowana. Trzecia? To jeszcze zmienili, bo Wiesz druga co? była zmniejszonym alkoholem. Nie, nie, nie. To była trzecia, bo druga miała go dużo, a pierwsza go miała mało. A, czyli okej, okay, dobra. To, to piwo okay. się mocno zmieniało, ta co jest ja... teraz to jest chyba trzecia. Ja Te 6,5%. Ja piłem tylko to, co miało właśnie mniej tego alkoholu z tego co... A to, to wiesz co? To, to wcześniejsze, co miało tam, nie pamiętam, 7 czy 8%, było dużo gorsze. Tak, też słyszałem. No. A w ogóle to piwo kiedyś było po prostu jabłonowe, nie było podpięte pod manufakturę piwną. Teraz dopiero jest. Teraz manufaktura piwna Belfast jest już? Belfast? Yy, trzy zboża, Aldbir i Klasztorne. Yy. Aż sobie sprawdzę, bo yy, pamiętam kiedyś na stronie prowaru Jabłonowo było tak, że mieli w swoich piwach jakby, mieli tam listę piw i mieli zakładkę dla koneserów i tam w zakładce dla koneserów było trzy zboża yy, A na, wiesz co, na, na przepraszam, na bo, bo, bo ci nakłamałem trzy zboża na miocie gryczanym, klasztorne i alt. To są z manufaktury Belfast. Nie. No, ale w każdym razie, co mnie tam zawsze bawiło, że... E, a tak jest dalej, że jest altbir, trzy zboża, Weisbir, na miocie gryczanym, klasztorne i pedritos. Pedritos to jest naprawdę... Nie wiem, I co tam robi. Zawsze mnie, zawsze mnie to bawiło, że jest altbir, trzy zboża, na miocie gryczanym, bardzo dobre piwa. Wszystko co do jednego. Może Weissbeard tam. Kiedyś go piłem, to mi za bardzo nie podszedł, ale wszystkie piwa w ciekawych stylach i Pedritos. No wiesz, to jest Czyli ciekawe. podróbka Desperadosa. To mnie po prostu zawsze tak bawiło e, w, tej, w tej marketingowej e, ofercie obłonowa, że stawiają Pedritosa, m, który jest kupowany głównie przez ludzi nielubiących, nie nielubiących piwa obok piw, które są, na których jest napisane, że są dla koneserów. No no tak, to już jest. A jest jeszcze taka zakładeczka jak mocne i tam znajduje się piło miodowe. Piłeś je? Wiesz co, piłem i to ze dwa albo trzy razy. No i wydaje mi się, że to jest jedne z takich lepszych piw miodowych w Polsce, bo nie jest ulepkiem. Mnie bardziej bawi to, że są, jest zakładka mocne, obok zakładki mocne jest zakładka strąg, a jeszcze <laughs> obok zakładki strąg jest jeszcze zakładka imperator. Czyli imperator są trzy to są trzy zakładki dla mocnych piw. Mhm, ale no wiesz, mocne to tak naprawdę chodzi o nazwę, i strąg to też jest nazwa. Ale w zakładce z mocnym są też rysy. I miodowe, więc równie dobrze mógłby być też trąk. Ale to jest miodowe mocne, to tak jakby podgatunek, ale to piwo, ono co prawda jest naszprycowane jakimiś sztucznymi miodami, Arumalami. ale pamiętam, nigdy się nie krzywiłem, jakie próbowałem, a kosztowało złoty 30, złoty 40 kiedyś, jakie kupowałem. Ja tak że tak się wyrażę, koncernowe nowe piwa miodowe wcale nie są takie tragiczne, no. Ja często często napotykam łomżę miodową, zawsze na jakichś koncertach ludzie to piją. I... O nie, to, to jest dla mnie piwo nie do wypicia, naprawdę. E, no to Jest i fatalne. Dla, ja, ja tego piwa no zawsze z reguły go nie wypiję, ale zawsze wezmę od kogoś łyka, no i jakoś mnie nie odrzuca wybitnie, no. A mnie, mnie wręcz przeciwnie, nawet nie jestem w stanie łyka przełknąć, bo... Łomża, eksport miodowa? Mhm, Łomża, mnie, no Łomża, no... mnie to piwo jest po prostu jest przeciętne do bólu. Dla mnie jest straszne, straszne. Naprawdę już y, przełknąłem takie rzeczy jak miodowe mocne z Jabłonowa i, i uważam, że jest dużo lepsze od tej Łomży. No jak kiedyś zobaczę, to będę musiał się przekonać. Chociaż ja ogólnie jestem wielkim przeciwnikiem piw miodowych, bo po prostu nienawidzę słodkiego piwa. No, A, no widzisz, ja nie przepadam, ale takie piwa jak na przykład y, piwo na miodzie kryczanym właśnie z manufaktury, czy, czy z kormorana miodne, to według jak mnie wiem, to były dobre piwa miodowe jak piję miodne czy na miocie gryczanym to z jednej strony czuję, że smak jest dobry, ale i tak ciężko mi się je pije, bo jest za słodkie no, a ile ci została Waldbira? wiesz co, na, na taki porządny łyk no to mi została na taki bardzo nieporządny, to kończymy? tak, kończymy, bo, bo już i tak prawie godzina, a się umawialiśmy na 20 minut jak ci się wydaje? na, na ile punktów piwo zasłużyło? A, jeśli Barium dostało 8,5? Hmm. Ciężko mi oceniać, bo nie piłem żadnego innego Alta. To jest dla mnie największy problem. Ale nie, nie odnoś się do gatunku, nie odnoś się do porównania do innych piw. Czysto subiektywnie, ile byś temu piwu, piwu dał 7 w tym momencie? 7,5. No widzisz, ja bym dał 8 na spokojnie, bo bo po prostu dużą frajdę mi sprawiło picie tego piwa. I wydaje mi się, że, że jak zajdę do tego monopolu, co mam niedaleko siebie, to sięgnę. Jeżeli będzie oczywiście, no to chętnie sobie drugie kupię. 7,5 to według mnie dobra cena dla tego piwa, no bo no, to jest, jeśli oceniłem Imperium na 8,5, a to jest punkt mniej. To nie jest że to nie jest naprawdę zła ocena. No. 7 to tak naprawdę często no to jest bardzo dobrze, no. 7 no to się często mówi, że zawsze jak ktoś ocenia w skali od 1 do 10, to wyjdzie 7. Ale no. Nie. W tym wypadku myślę, że to jest sam raz, bo no piwo nie oczekujmy się nie jest ono wybitne, ale jest naprawdę, naprawdę dobre. Według mnie to jest takie Właśnie na co dzień fajne piwo. Wypicie czegoś porządnego, czegoś nienachalnego. No ale, no, gaci mi z tyłka nie zerwało. To, no, nie ukrywajmy, to nie jest to właśnie Imperium wspomniane, czy, czy Atak, czy, czy chociażby Porter Łódzki. Gdyby tak jak e, Pilsnera Urquell, do którego to piwo porównywałem, dało się szeroko dostać, to naprawdę byłoby to piwo, które piłbym często. A tak! No i jeśli to jest piwo, które, wchodzą, które kupuję w sklepie specjalistycznym i będę wybierał między yy, tym piwem a powiedzmy jakimiś atakami chmielu itp., to też aż tak często nie będę go brał, ale nie ujmuję to faktu, że jest naprawdę dobre piwo no i ocenianie piwa przez pryzmat dostępności też no, nie jest aż tak sprawiedliwe wobec tego piwa. No wydaje mi się, że nie, bo tym bardziej, że, że jego są tak naprawdę ograniczone ilości uważone. Pierwsza warka się wyprzydała, przynajmniej z hurtowni. Tak więc, no to piwo wiadomo jest gorzej dostępne niż atak, który no Pinta ostatnio waży naprawdę mocno. Mm. A, ale mimo wszystko, jak ktoś jeszcze gdzieś znajdzie, czy to z pierwszej warki, czy może już z drugiej, to według mnie niech śmiało sięga. Ja to piwo jestem w stanie dostać u siebie w Siedlcach, gdzie jest tylko jeden sklep powiedzmy specjalistyczny, taki po prostu naprawdę dobrze wyposażony, monopolowy i dla mnie to jest dostępność wystarczająca. No, wiadomo, no, nie potrzebujesz 10 sklepów z tym samym piwem Dokładnie. przecież. Fakt, że jeden mam dość daleko, żeby, że do niego to raczej wyprawy rowerowe, ale ważne, że jest. No. Tak czy inaczej, piwo jest dobre i na, pe na pewno każdy, po prostu każdy powinien go spróbować, no bo chyba nie, ma, chyba nie ma ludzi, którym to piwo by się nie spodobało. O, tak też raczej nie wypada powiedzieć, bo, bo na pewno by się komuś nie spodobało, a... No. Dobra, są ludzie, którzy nie lubią piwa. Nie ma ludzi, którzy lubią piwo, którym by się do piwa nie spodobało. Wiesz co, moja mama myślę, żeby nie wypiła ze smakiem Alta, ale na przykład wypiła ze smakiem tyskie klasyczne. Bo, bo jest takie fajne i nie jest gorzkie. Także no widać, o, są, są różne gusta. No. no. Ja wolę zdecydowanie Alta. No wiadomo. No, też są po prostu ludzie, no, którzy nie lubią piwa no i dla nich dobre piwo będzie takie, które nie smakuje jak piwo. Mhm. Ale dla ludzi, którzy lubią piwo i lubią smak piwa i lubią chmiel w piwie i dobry, dobrą słodowość, no to nie mam w tym piwie do czego się przyczepić. Absolutnie. To piwo może nie ma zalet ucinających głowę, ale też tak naprawdę nie ma wad. Mhm. Poza może pianką, która mogłaby być ciut lepsza, ale no to no, ale no, Piana to jest taka, że jeśli... Piana, jak dla mnie, jest wadą, jeśli nie ma, jeśli naprawdę jest okropna. A jeśli jest taka sobie, no to ani to jest zaleta, ani wada. No. Wcale jest wiele wybitnych piw, które jakieś Imperial Stoutów, czy tam Porterów, które są genialnymi piwami, a mają cienką pianę. No, to jakby charakterystyka gatunku, ale przynajmniej w imperialnych tych. Tak, no ale chodzi o to, że no, piana nie jest konieczna, żeby piwo było dobre. Nie, absolutnie nie. Także smak jest najważniejszy według mnie. A tutaj, po względem smak, smaku, na pewno i aromatu, piwo się nie ma czego wstydzić. Pamiętam, że jak pierwszy raz to piwo piłem, no to właśnie ten aromat zrobił na mnie duże wrażenie, bo był jakiś, wtedy wydawał się bardzo intensywny. No, może teraz jest, jest po prostu przyjemny. Tak. Na pewno piwo, piwa warto spróbować. Zdecydowanie. Dobrze, dziękuję Ci Arturze, bo od 10 dziękuję. minut już kończymy. Tak, bo 10 minut gadamy o niczym. Tak, także no, muszę tutaj trzasnąć pięścią. Kończymy audycję. Dziękuję bardzo, że byłeś ponownie moim gościem. Dziękuję za ugoszczenie mnie. No, zapraszam ponownie. Dziękuję jeszcze raz. Żegnam się z Wami wszystkimi. Żegnam. Do usłyszenia. Na razie.